Wiersz Księga Objawienia Trzeciego rozdziału Księga Objawienia Trzeci rozdział Wiersz dwudziesty Oto Stoję u drzwi I kołaczę Jeśli ktoś Usłyszy głos mój I otworzy drzwi To wstąpię do niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Następnie Księgi Izajasza, 50 rozdziału, szósty wiersz, pod koniec. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Z Ewangelii Marka, 7 8 rozdziału, może jeszcze wcześniej z rozdziału, Pierwszy, 19 i bili go po głowie trzciną i pluli na niego. I z ósmego rozdziału tej Ewangelii, od pierwsza dwudziestego I przybyli do Bethsaida i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę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 powędrować do tej naszej nam znanej dobrze sceny, która ma nam wiele do powiedzenia, że Pan Jezus jest tym, który puka do naszych serc. Przepraszam, to było w pieśni. Puka do naszych serc. I ten wiersz, który przeczytaliśmy jako pierwszy z trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, on mówi również o tym pukaniu Pana Jezusa. Nie w to innym kontekście, ale ma nam to wiele do powiedzenia, że to On jest tym, który stoi u drzwi i kołacza. Ten, który wyszedł, aby szukać. Ten, który zabiega o to, aby móc szukać. Kiedyś yy, pośród wielu kartek z kalendarza zgrzywanego była kartka, która mówiła o tym, jak ciekawiej będzie yy, obraz pewnego malarza, znajduje się w katedrze św. Pawła w Londynie, gdzie jest przedstawiony Pan Jezus w ciernistym, ciemnym ogrodzie, pełnym różnych zarośli przez które ciężko się przeliczyć. Ciemnym, tak zarośniętym, zachwaszczonym, że światło niemalże do Niego nie i tam, tam są drzwi. I on stoi przed tymi drzwiami i puka. Ale te drzwi nie mają klamki. Z zewnątrz. On nie może wejść. Jedynym sposobem na to, by dostać się do wewnątrz, jest pukanie. Po to, aby ten, kto jest w środku, mógł mu otworzyć. Tak właśnie Pan Jezus postępuje w każdym z nas. On nigdzie nie wydziela się siłą. Ale obraz ten bardzo dobrze ujmuje rzeczywistość tego, jakim jest nasze serce. Jakby pogrążone właśnie w ciemności. Wśród różnych średnicych zarośli, Na tych różnych pomikłanych drogach naszego życia, krętych ścieżkach, na tych różnych miejscach, do których prowadziła nas nasza własna wola. I własne wyobrażenie o tym, co może przynieść nam szczęście, jest tylko cierń, cierpienie, ciemność i nieszczęście. I w takiej sytuacji odzywa się właśnie głos Syna Bożego. W takiej sytuacji przychodzi ten, który puka, aby mu otworzono. Ten, który jest światłością i ten, który jest miłością. Te drzwi mogą być jedynie wtedy uchylone, otworzone, szeroko, aby wszedł, jeżeli ktoś uwierzy Jezusowi. Tak jak śpiewaliśmy. Któż uwierzy Jezusowi? Jeżeli ktoś uwierzy, że On jest w stanie odmienić to. Że On, gdy wejdzie, to wniesie to, kim rzeczywiście jest. Oczywiście to, co, o czym chciałbym krótko dzisiaj powiedzieć i na czym się zatrzymać, to to, jak potężnym przełomem, jak potężną rewolucyjną zmianą jest ludzkie nawrócenie i nowe narodziny I do tego posłuży nam ten fragment z Ewangelii Marka, któremu, jak Pan pozwoli, trochę bliżej się przyjrzymy i kilka szczegółów, które są dla nas istotne z tych pozostałych miejsc, które przeczytaliśmy. Czytaliśmy tutaj, że gdy Pan Jezus przybył do Bethsaidy, przyprowadzili do Niego ślepego i prosili Go aby się go dotknął. Ten człowiek, który jest tu opisany, on nie prosi go o uzdrowienie. Jest w tak nężnym stanie, że nie jest w stanie zdać sobie sprawy z tego, w jakiej ciemności się znajduje. Ale byli inni, jest biedzie. I to ci byli zatroskani o jego los. Dlatego słowo Boże nam mówi, prosili go. Byli tacy, którym zależało na tym, aby zbawić się obiadomości. Jaka to jest wielka rzecz, że Bóg nie pozostawia nas w naszym nędznym losie, nas samym. Może nawet nie myślisz o tym za wiele, że ktoś troska się Twoimi bezbożnymi drogami, życiem, jakie prowadzisz. Że może nie Ty sam, ale może Twój mąż, a może Twoja żona, a może mama, a może babka, a może kolega w pracy? Ktoś jest, kto się troszczy o to. Kto to widzi. Czy Czyje serce jest tym przejęte. I kto prosi Zbawiciela, aby się ciebie dotknął. Pan Jezus reaguje na ten głos. Ilu spośród dzieci Bożych tą drogą dokładnie przychodzi do Pana Jezusa przyniesionych przez innych do mnie. Na początku tej Ewangelii czytamy o uzdrowieniu paralityka, których czterech dźwigało. Jeden człowiek, mężczyzna, który mógłby dźwigać kogoś, jego musiało dźwigać aż... I byli tak dalece zdeterminowani, by go przywieźć przed oblicze Zbawiciela, że nie mogła sprzebić się przez tłum. Rozebrali dach i spuścili go na łożu. To wszystko nam pokazuje, jak drogocenne to jest, że Pan taką troskę może włożyć. Przeważnie dzieci wywodzące się z domów wierzących rodziców długo nie rozumieją, co to znaczy, że najgorętszym pragnieniem ich rodziców jest, aby były zbawione, Aby dały się przyprowadzić do sławiciela. Jakże to jest drogocenne, jeżeli rzeczywiście rodzice tej sprawie nie przeciwdziałają przez swoje błędne drogi. Lecz trzymają się blisko tego Pana i prowadzą swoje dzieci w to samo miejsce, w którym sami doznali łatwy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 Pan Jezus wie dobrze, jak szkodliwe jest dla nas to, gdy jesteśmy w otoczeniu, które pobudza nas do niemyślenia o Nim. Które zagłusza głos sumienia. Które sprawia, że Jego pukanie ciężko przenika do naszego wnętrza. Bo taki właśnie obraz mamy w tym miejscu, z którego wyszliśmy w święto objawienia, gdzie ten laodyceński szum, który już dawno wyparł Pana Jezusa na zewnątrz, każe mu kołatać, żeby jeszcze jego głos był usłyszany wewnątrz. Jak to jest ważne, byśmy znaleźli się sam na sam Zbawicielem odprowadzeni od tego miejsca zgiełku i hałasu, świata, który nas otacza. Jak to jest ważne, abyśmy przystanęli. Jest wśród nas od wielu lat obecna piękna książka o Tobie jest mowa, w której, zanim jeszcze zaczniemy ją czytać, jest tak, takie krótkie jakby motto, pod którym wszystkie te historie są zgromadzone, które są tam opisane pochwycony świata wirem, człeku, przystań, słuchaj chwilę, bo Bóg chwały, Bóg zbawienia to maci coś do powiedzenia. A więc Pan Jezus wziął tego ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś. Zabrał go z tego otoczenia z w którym się Znalazł, jak wielu z nas przeżyło dokładnie to samo. Że w jakimś momencie naszego życia, jakimś dziwnym trafem, znaleźliśmy się w szczególnych okolicznościach, które były jakby ułożone po to, abyśmy mogli na chwilę przystanąć. Abyśmy mogli odczuć, że to Bóg bierze nas za na rękę. Że On chce nam coś powiedzieć. W tym miejscu Pan Jezus plunął do jego oczy, włożył na ręce i zapytał go, czy widzisz coś. Gdy spojrzymy na to, że pan Jezus w jego oczy, to wydaje nam się to bardzo nieprzyjemnym działaniem kładziciela, żeby go uzbroić. Rzeczywiście pierwsze chwile obcowania z bowiem są przeważnie na człowieka, który jest pogrążony w ciemności, człowieka, który żyje w grzechu, którego drogi i jego własna wola sprzeciwiają się od dawna Bogu, to jest zawsze nieprzyjemne. Przeważnie, tak jest. On musiał plunąć w jego oczy. Ale to plucie, ono ma jeszcze nam coś więcej do powiedzenia. Czego wyrazem jest Staliśmy w księdze Izajasza, że Pan Jezus, którego proroko te wiersze tutaj zapowiadają, nie zasłaniał swojej twarzy przez obelgami kluczy. Oznacza to, że klucie, które jest wyrazem największej pogardy, wstrętu, i odrzucenia. To dokładnie On przyjął na siebie ze strony ludzi. Rzucony się. Ten, który był święty, który był miłością, który dawał tego dowód na każdym kroku, który był zdolny do tego aby wszędzie, gdzie wchodzi, wnieść doskonały spokój i Izraelowi, który był znękany, znękany i pogrążony w ciemności, mógł go dać na tego pluto. W Ewangelii Marka czytaliśmy dalej pluj na niego. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co przenikało serce Zbawiciela, gdzie słowa prorożo zapisane w tym 50. rozdziale księgi Izajasza, dosłownie na nim się Nie zasłaniały w mojej twarzy przed owelkami i procie. Ale tutaj tutaj plującym jest Pan Kilka razy w Słowie Bożym znajdujemy to, jak Pan Jezus plunął, pluną. On też ma rzeczy, którymi się brzydzi. On też ma rzeczy, które budzą w Nim pogardę. Przed którymi się wzdryga. Co to jest? Jest to z tych miejscach, znajdujemy tu, gdy plunął w Jego oczy. Wcześniej w siódmym rozdziale widzimy, że gdy Pan Jezus ślepo nie, głuchoniemego, przepraszam, yy, uzdrawiał, czytamy w 33 wierszu, wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w usz splunął i dotknął się do jego. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie mamy uzdrowienie ślepego od urodzenia, czytamy szósty wierszu. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy światego. <śmiech> możemy odnieść wrażenie, może nawet bardziej dziś niż wtedy, ludzie, którzy czują pełne obrzydzenie do takiego sposobu postępowania. Dzisiaj, W dzisiejszych czasach pełnych mowy o wielkiej higienie, możemy od odnieść wrażenie, że skoro już Pan Jezus tak zrobił, to lepiej za wiele o tym nie mówić. Ale w tym dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana ten człowiek, którego uzdrowił Pan Jezus wielokrotnie dokładnie o tym mówi. Co ci uczynił? Mówiłem wam. On się nie, nie bał tego, żeby powiedzieć. Że Pan Jezus tym błotem Jego oczy pomaga. I że poszedł się obmyć i że zwrócił z odzyskami. On był mu wdzięczny. I teraz możemy sobie zadać pytanie. Rozumiemy to bardzo dobrze, że gdy pluto na Pana Jezusa, to było to strasznym wyrazem nieprawienia człowieka strasznym wyrazem braku poczucia dlatego wobec kogo okazują tę zgadę. Ale czy gotowi bylibyśmy odwrócić ten porządek rzeczy? Moglibyśmy zadać sobie pytanie, ile jesteśmy warci jako ludzie, tak jakimi jesteśmy z natury? Ile jesteśmy warci we własnych czy sądzimy, że musimy przyjść do Zbawiciela, aby coś, niecoś w naszym charakterze naprawił? Bóg tak nikt nie czyni. Bóg nie naprawia. Niczego. Bóg żąda śmierci i zmartwychwstania do nowego życia. Człowiek, który myśli, że nawrócenie to jest przekazanie swojego życia w ręce Zbawiciela, aby on trochę je ulepszył. Aby uniknąć błędów, które y, y, są jaskrawe i które czynimy, nie rozumie tego, co Pan Jezus wyraził kiedyś do Nikodema w trzecim rozdziale Ewangeliana. Musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Stare nie ma racji bytu przed Bogiem. Musi umrzeć. A więc ile jesteśmy ważni w naszych własnych oczach? Albo jeszcze dosadniej, czy jesteśmy w naszych własnych oczach tyle warci, byśmy byli gotowi poddać się pod Boże na nas, by przyjąć wszelką zgadzę z Jego strony wobec tego, kim jesteśmy? Oczywiście, że Bóg Widzimy nas wielką wartość. To dlatego się nami zajmuje. Ale brzydzi się brzeg. Brzyli się brzech To dlatego Pan Jezus wielokrotnie w tych uzdrowieniach splunął. On czuł od do tego, czym się musiał zajmować. Ale miłował tego, kogo chciał ratować. Tak uczynił też tutaj splunął w jego oczy. Włożył na nie ręce. On pragnął się nim zajmować. Włożył na ręce. I zapytał go, czy widzisz coś. A ten przejrzawszy, że spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak żen. Człowiek ten, gdy Czynił pierwszy swój krok z nie widział za wiele, ale widział. Ludzie, drzewa, drzewa, ludzie. Nie za bardzo mógł rozróżniać to, co widzi, ale widział. Jak wielu z nas mogło przeżyć to samo. Bracia i siostry, wróćmy z tymi myślami, byśmy pierwszy raz chcieli widje Gdyśmy pierwszy raz pomyśleli o Zbawicielu, do dzisiaj zastanawiam się nad tym, ile niedorzecznych pytań zadałem w takim czasie. Ile wstydliwych pytań. A jednak to wszystko świadczyło o tym, że Bóg przyzdrowił moje oczy, chociaż widziałem ludzi, którzy wydawali mi się, że są Ale Pan Jezus na tym nie kończy. Gdy go zapytał i on odpowiedział, że tak źle widzi, widzi, ale tak źle, to znowu położył ręce na jego oczy, na tym razem już ręce położył na jego oczy. Już nie musiał próbować. Położył ręce na jego oczy. Aby ten człowiek mógł odczuć jego czułą troskę. Jak wiele czułej troski Pan Jezus ma o Gdy możemy otwierać Jego Słowo. Gdy możemy uczyć się rozumienia Jego myśli. Gdy ten nasz duchowy wzrok, który On nam podarował, który był najpierw tak słaby, zaczyna się wyostrzać. Dzisiaj na każdy widział rzutnik cyfrowy, popularny, gdy się różne prezentacje wykonuje. Niewiele, na niewiele on się przydaje, gdy się nie wyostrzy tego obrazu. I dokładnie to samo robi Pan Jezus. On pragnie przez swoje słowo, przez to, w jaki sposób przemawia do nas i karmi nas niesfałszowanym, pokarmem słowa Bożego. To dlatego Słowo Boże ma tak wielką wartość w naszym życiu. To dlatego jest ono tak bardzo nam potrzebne. Biblia nie jest nam potrzebna jako ozdobnik chrześcijanina. Jako gadżet. Jako coś, co każe innym rozpoznać, że my mamy coś wspólnego z Bogiem. Jest wielu ludzi na tym, na tym świecie, którzy noszą Biblię i z którymi nie chcielibyśmy mieć nic do czynienia. ale Pan chce, aby ta Biblia była obecna blisko nas, po to, żeby słowo w niej przenikało do naszych serc i kształtowało nasze myśli. Innymi słowy, by nasz duchowy wzrok z każdym dniem stawał się coraz ostrzejszy. Byśmy mogli wyraźnie widzieć tego, który się nad nami zmiłował. Byśmy mogli wyraźnie oddzielić ziarno od plewy, byśmy mogli wyraźnie zacząć rozróżniać, która to jest droga do dobrego. Byśmy mogli wyraźnie uchwycić, tak, rzeczywiście w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości poznania. W praktyce czasami popływa wiele czasu, zanim Pan wyostrzy ten nasz duchowy wzrok. Dlatego jest w tym dla nas ogromna zachęta, aby zajmować się Nim i Jego słowem. Aby On mógł dokonywać tej obróbki na nas. A On przejrzał i został uzdrowiony. W tym miejscu dopiero czytamy, że został uzdrowiony. Czasami skłonni jesteśmy myśleć, że człowiek, gdy się na nowo, na nowo narodzi, jest yy, już wszystko załatwione. Jestem zdrowiony. Owszem. Ale to jeszcze nie jest ten stan, w którym Bóg chce nas widzieć. On chce, abyśmy rodząc się jako niemowlęta, wyrośli. Wyrośli. Osiągnęli pełną dojrzałość i pełną dojrzałość duchowych zmysłów. Aby nasz wzrok był całkowicie uzdrowiony, byśmy wszystko mogli widzieć, że wkładnie po Bożemu. tego chce To dlatego jest tak ważne, abyśmy zabiegali o nasz dobry, duchowy wzrok. Przepraszam, o nasz dobry, duchowy wzrost. O nasz dobry, duchowy rozwój. Pan Jezus pozostawia tego człowieka samodzielnie, bo czytamy w 26 wierszu, odesłał go do domu jego, ale nie bez niczego. Mówi do niego, tylko do wsi niego. Nie wracaj, nigdy nie wracaj do tego zgiełku, z którego Pan Jezus Cię wyprowadzi. Nie wracaj, nigdy nie wracaj do tego otumaniającego Ciebie szumu, do tej ułudy, jaką niesie grzech, do tej zdradliwej oferty świata, do tych skażonych źródeł. Nigdy nie wracaj. Pan Jezus oddechał go do domu, aby tam mógł dalej rozwijać się dla niego, ale nakazuje mu, nie wchodź do wsi. Do tej wsi, z której wyprowadził go. Nie wchodź tam więcej. Nie, nie mieszkaj już tam. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy, to jest piękna pieśń. Ale jedna rzecz mi się nie bardzo w niej podoba. Żeby Pan Jezus długo Pan Jezus chce mieszkać. On chce mieszkać, on chce dobrze się czuć w naszym sercu. On nie chce być na chwilę. A więc, jakie to jest piękne? Jeżeli może się spełnić jego obietnica, która jest zawarta właśnie w tych słowach, z których wyszliśmy najpierw z objawienia Jana z trzeciego rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi, że wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeszcze chwilkę, zastanówmy się nad tym, co mówi ten rozdział i tak jeszcze. Mamy tu dwie rzeczy, które są powiązane z tym, na czym mogliśmy się krótko dzisiaj zatrzymać. Jedna z tych Piękny rzecz jest właśnie w tym wierszu. Wstąpię do niego i będzie z nich wieczerzał. Oznacza to, to jest ostatni list do zboru, tak zwany. List do zboru dla Odycei. List smutny. Pan Jezus stoi na zewnątrz. Kołacze. Bardzo smutny. Dlaczego nie jest ten złą? Dlaczego nie zasiada? Dlaczego nie? Pokazuje nam to proroszo, że stan wykupionych chrześcijaństwa na świecie będzie się coraz bardziej... Dlatego, że będziemy uczyć się zabiegać o to, by Pan Jezus dał nam widzieć wszystko wyraźnie. By dał nam dobre miejsce przy sobie, gdzie będziemy mogli naprawdę karmić się Jego niesfałszowanym słowem. Piotr pisze, zapragnijcie, jako nowonarodzone niemowlęta tego mleka, Słowa Bożego, niesfałszowanego. Zapragnijcie. Jak to jest ważne, abyśmy wiedzieli, od Pana tylko ten pokarm mogę otrzymać nie od ludzi. Bo ludzie mogą mnie szybko wyprowadzić w pole. To jest jedna rzecz. Druga rzecz pokazuje nam, że Pan mówi, będę w nim wieczerzał. To jest ostatni posiłek dnia. raz. Kolacja. To znaczy, że jest to wskazówką na czas, który możemy powiedzieć na Bożym wygarze jest już bardzo późno. Jest już, jest już bardzo późno. Jest jeszcze miejsce na to, żeby mieć społeczność z tymi, którzy miłują Pana. Ale to jest wieczerza. Nadchodzi noc. Ciemna noc. Noc, w której Bóg będzie musiał okazać gniew nad ciemnością tej dzień. Kiedy drzwi czasu łaski się zamkną. Ale tu mówi oto stoję u drzwi kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego. I będę z wieczerzał, a On To jest piękna myśl. Ponieważ nie tylko chce z nami wieczerzać, ale również, abyśmy my z Nim wieczerzali. To jest miejsce, w którym jest cudowna społeczność wzajemna. Z ust do ust możemy rozmawiać. Z serca do serca przekazywać uczucia. Możemy być razem. Pan Jezus podarował to tym, którzy tak jak powiedziałem, zniosą się ponad ten dla obycejskich i będą zabiegać o to, aby słuchać wyraźnie Bawiciela. Druga rzecz, która odnosi się do tego, co rozważaliśmy, jest wcześniej zapisane, gdzie jest znowu obrócił. Pan Jezus mówi, w szesnastym wierszu także śletni, a nie gorący, ani zimny, to wypluje cyfró. Pan Jezus ma rzeczy, którymi się brzydzi. I brzydzi się również tym, co nosi Jego imię, a nie ma treści. Brzydzi się. Nadchodzi czas, kiedy Pan Jezus podżegna się ostatecznie od chrześcijaństwa, którego po prostu tak głęboko zraniło i zawiodło. Zanim to uczyni, zabierze wszystkich, którzy są prawdziwą Jego własnością, którzy Go miłują do siebie. Ale to, co zostanie, jest już nic więcej nie warte, jak tylko by Pan Jezus to ze swoich wypluł. Jest jeszcze jedna myśl, którą chciałbym może na nią zwrócić uwagę. Gdy czytamy w dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana o uzdrowieniu jeszcze jednego ślepego, to został On uzdrowiony właśnie tym, co Pan Jezus uczynił, tego, co zostało wyplute z Jego usługi. Nasze myśli mogą powędrować ku Jego niezgłębionej łasce, gdy On któregoś dnia Zabierze swoją własność. Tych, którzy są jego własnością do siebie. A to, co jest godne w w jego oczach, wypluje ze swoich. W tym momencie, można powiedzieć, tego błota jeszcze będzie tyle zysku, że przyjdzie do niego Izrael i będzie resztka tych, którzy go rozpoznają. I którzy wiele razy będą mówić, otworzył moje oczy. Którzy poniosą wtedy świadectwo w tych najtrudniejszych chwilach, kiedy będą narażeni na wszelkie prześladowanie i wszelkie okuskacje, będą mówić otworzył moje oczy. Takżeż wielką i cudowną osobą jest ten, który choć nienawidzi grzechu i nienawidzi zła który ma dla Niego naprawdę najgłębszą zgardę. Jednocześnie miłuje tych, którzy się w tym brudzie ubrudzili. Którzy urodzili się w grzechu. Którzy z natury byli czymś, co było od razu godne Bożej pogardy. Tak. Nieco dla nas zyskiem, jeżeli widzimy siebie tak. Bo wtedy możemy podziwiać łaskę i miłość tego, który się do nas zniżył, aby tak bardzo nas umiłować, żeby siebie samego wydać za nas. Żeby wyrywać nas z tego grzechu. Żeby odłączyć nas na zawsze od tego, czego nienawidzi jego dusza. Pan Jezus umarł nie tylko za nasze grzechy. Jest do Rzymian nam mówi wyraźnie, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, wszystkie te, które uczyniliśmy, które czynimy i które będziemy czynić, ale umarł jeszcze za to, kim jesteśmy. On zapłacił swoją krwią za to, by wyrwać z naszych serc korzeń złego. By to, co stało się jedną Jednorodną masą, która była tylko na śmierć, żeby jeszcze wpuścić życie. Na człowieka to jest niemożliwe. Dla Boga jest to możliwe. Bóg potrafi do śmierci wywieźć życie. Mało, że potrafi. Bóg musi. Jeśli ma ktoś być uratowany, musi umrzeć, aby narodzić się na nowo. Jest to dla nas wielką radością, i raz możemy o tym rozmyślać, bo w tej sali jest wielu, z czym sobie żeby wszyscy, którzy mogą powiedzieć, umarłem, a teraz żyję. Żyję przez miłosierdzie Boże, przez ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. On dał mi nowe życie. Czy można też szczerze nie da miejsce czy... Mowa była o chluciu i w związku z tym, chciałbym jeszcze jedno miejsce, które mocno przemawia, ale nie tak bardzo do tych, którzy są martwi. Ale jest miejsce, które mówi o tych, którzy są żywi. I którym Pan musi na to Miejsce, które przemawia do wszystkich wierzących. To jest czwartej Księgi Mojżeszowej słowo 12 w mówiące o postępowaniu Miriam i Aron <śmiech> chciałbym przyczytać mego 7 wersetu Rozdział 12, czwarta Siemna Mojżeszowa. Lecz nie tak jest ze moim mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Ust do ust przemawiam do niego i jasno nie w zagadkach. I prawdziwą postać ogląda on. Dlaczego więc ośmieliście się wypowiadać przeciwko cudzemu? I zapłonął gniew pana przeciwko nim i A zaledwie, zaledwie ustąpił obłok na za o co Miriam okryła się trądem, jak śniegiem. A gdy Adam zwrócił się ku Miriam, to, to była ona tętowata. I jeszcze jeden weset. 14. I rzekł pan do Mojżesza, gdyby jej ojciec. Twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przed 7 dni? Nie jest już czas, by rozważyć to miejsce, ale chciałem powiedzieć tylko w kontekście tego rozważania, że pan czasami musi napić twarz bieżącemu. Spieżącemu, który zapomniał kim jest, który wydaje się w większym w swoich oczach niż pan go uczynił. I zaczyna w nieposłuszeństwie kroczyć. Pan zawsze wielokrotnie nas upomina, ale bywa czas, w którym musi obnażyć czyjś grzech, pokazać trąd na wewnętrznym. Nie się na ważności, by Pan w swojej łasce, bo to też jest łaska, nie musiał obnażać tego, że...